Quality, sztuki bez imion, wula bez popity Jak tańczymy całe miasto idzie za tym techno-wiking Demon ukryty jak w Hello Kitty To się życzymy, szybkie jak Velocity Jeżeli wolisz gołosłowność od nagiej prawdy za ładny obraz hieroglify naszych dni ostatnich Jestem tym gościem, który krzyczy w szatni. Jestem tym gościem, jestem tym gościem Ja jestem tym gościem, wystarczy A moi ludzie nie są z tych, którzy łatwo odpuszczą Stawiam wszystko na jedno, y tak, tak płatność gotówką Choć miałem srogi przestój, jestem piąty z Beatlesów O tobie chodzą słuchy, ale ty stoisz w miejscu Ja mam go gotowy zespół i koncertowy nastrój nie biorę jeńców, szybko odsyła ich do maszku jestem w potrzasku, zrozum scena to moja gildia poprawiam po panu Bogu mów mi kłę bo Aha muszę próbować wygrać ten styl jest kurwa dziarski nie zatuszujesz mnie nic czymś ty się różne maski. <śmiech> We got it. That's the I'm I'm ready for nie byłem na openerze, chciałbym być Pewnie jesteś jedną z tych, która ciągle pali which Pod gołym niebem na karcie ojca miną Nie wpada w szał, kiedy ze sceny poleci miną Twoje koleżanki takie same jak ty Blogerki modowe mają podobne jazdy Dawaj na flipa, gotówka nie jest ważna W cenie karty tu masz zdjęcie na Instagram I uwielbiam takie dupy jak ty Które chcą lekko żyć i wciąż nie znają zasad Chociaż na trzeźwo sam z nie. Chuj, bałaś ze Michaela Kors, ale stąpię baba Ale B, nie przejmij się tym My story powie ci, gdzie wczoraj waliłaś dynk Warsz, że miałaś darmowy kof na Uber Sześć nieodebranych pewnie oddzwonisz później Daj causa, strzel z gnata Wszystko czego potrzebujemy, to się oprzeć Daj causa, strzel pistolet Wszystko czego potrzebujemy, to się przychylić Daj buziaka, strzel z gnata Wszystko czego potrzebujemy, to się przychylić i robić O O, o, o E o o o, o o o Głębokie to, głębokie to, bardzo głębokie polecam Major Laser na każdym koncercie y, plenerowym byłem na paru Naprawdę jest super. Nie, ja byłem tak, Major Laser y, grali na placu de filas było super wczoraj. <laughs> nie grali. Okej, okay, następny kawałek jest z bardzo sławnym Kanadyjczykiem i nie jest to Drake. tylko. Brian Adams, jest to Brian Adams, nie, to nie jest Brian Adams. I nie jest to też żaden hokejista, znaczy eee, hokeja gra. Może to jest Furious Pete. Tak, na pewno, to ten najbardziej znany na świecie. Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Nie, będzie to, drodzy Państwo, Justin Bieber, którego nienawidziliście w dzieciństwie, a teraz nagrywa zajebiste płyty i naprawdę Dokładnie mi się jest to Jest głupio wam wszystkim teraz, tak. co? Głupio teraz. I jemu też było głupio, jak zapuścił te dready i wyglądał jak przestępca meksykański z lat 90. Tak, Justin Bieber jest zajebistym w ogóle przykładem, że wrzucając coś na YouTube'a można stać się międzynarodową jesteś, gwiazdą. Jest też przykładem, że obciągając kolesią, możesz dojść daleko dosyć.